Zapraszamy na czat infra. Najbardziej zagadkowa czaszka. Spotkanie z Mikołajem Jastrzębskim. To już oficjalnie wszystkich witam tutaj na czacie serwisu Infra. Ja się nazywam że Reprezentuję właśnie serwis infra www.infra.org.pl A dzisiaj naszym gościem jest pan Mikołaj Jastrzębski, wydawca książki pana Lloyda Paj. Pod tytułem: Najbardziej. Zagadkowa Czaszka Myślę, że tutaj wszyscy zebrani mniej więcej wiedzą o co chodzi dlatego, że temat nie jest nowy ale jest niezwykle ciekawy i niezwykle kontrowersyjny Panie Mikołaju Witam Pana serdecznie Zresztą myślę, że to nie ostatnie nasze, nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie na czacie. Myślę, że jeszcze będziemy mieli możliwość się spotykać, a też planujemy w najbliższym czasie nagrać audycję właśnie też poświęconą tej książce. Panie Mikołaju, co mógłby Pan powiedzieć zarówno o książce, jak i o autorze? Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał z książkę. Książka jest bardzo ciekawa, no cóż innego mogę powiedzieć jako wydawca, ale nie mówię tego tym razem tylko jako wydawca, a sam badacz Lloyd Pye jest znany głównie z badania pochodzenia człowieka, był autorem różnych, często dość kontrowersyjnych teorii, jednakże od momentu gdy wszedł on w posiadanie dwóch czaszek, książka mówi o historii dwóch czaszek, jednej typowej czaszki ludzkiej, czaszki indianki, która miała zapewne około 40 lat. No i dziwnej czaszki, której poświęcona jest gro książki. Także gdy Lloyd Pipe wszedł w ich posiadanie, postanowił zrobić jak najwięcej badań i zbadać to jak najdokładniej, zbadać to w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, w pełni poprawny metodologicznie. No i tak na w książce opisane jest, są jego perypetie z badaniem tych czaszek, po kolei od momentu, gdy weszły one mu w dłonie, aż do, aż do dnia dzisiejszego. Także z autorem miałem kontakt tylko mailowy, nigdy nie spotkałem go na żywo, mimo tego, że dwa lata temu był w Polsce. No i autor ma dość specyficzne poczucie humoru, mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. W tej chwili Lloyd Pie ma 65 lat, jeździ po Ameryce, wygłasza odczyty, jest wykładowcą. I, no i jeśli chodzi o samego autora, to miał on miało na początku dość sceptyczne podejście do całego tematu, co mu się bardzo, bardzo chwali. Także nie wpadł w euforię, nie oszalał, nie chciał wszystkich przekonywać, że to jest koniecznie czaszka pochodząca z obcej itoty, albo nie wiem, od hybrydy, albo cokolwiek, tylko podszedł do tematu na spokojnie, na luzie i, no i, i to opisał w książce cóż więcej mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o sam temat, no to temat rzeczywiście jest dość e, stary. E, o czaszce było już wiadomo od wielu, wielu lat. E, ta książka wyszła pierwsza w Ameryce w 2007 roku, później rozszerzono stopniowo jej wydania. E, sama czaszka natomiast ma 900 lat, jak, jak się okazało, więc temat rzeczywiście można uznać za, za stary. E, jeśli macie Państwo jakieś pytania, albo albo jeśli jesteście ciekawi czegoś więcej, chęcią doprecyzuję, dokonkretyzuję i odpowiem na wszelkie pytania, tak jak będę potrafił. Tak, dziękuję Panie Mikołaju. Ja właśnie też zachęcam do zadawania pytań. No, tu właśnie już pierwsze pytanie padło. Gdzie można kupić książkę? Za chwilę podamy linka do strony wydawnictwa Cień Kształtu, gdzie jak rozumiem... O, właśnie już Dafiński podał. Także proszę o zadawanie pytań, tylko proszę o zachowanie, że tak powiem, pewnej kolejności. Czyli zadajemy pytanie, oczekujemy odpowiedzi, i później kolejne pytanie. To tylko taka moja prośba moderatorska. Także proszę pytanie pierwsze. Gok Magok. Witam wszystkim. Witam Danu, pan Kłaj. Ja nie wiem, czy dobrze ja słyszałem, albo źle zrozumiałem, ryczyk bo ja słyszałem data pisania tej książki to było 2007 rok ja akurat tą książkę e, nie czytałem natomiast Star Child czytałem o niego bardzo dużo e, Panie jeżeli ona została pisana w 2007 rok to oznacza ona nie obejmowała ostatnie podsumowanie z tego projektu na Star Child, który już pojawił się w tamtym roku, na koniec roku 2011 to znaczy analiza całego projektu. I ona została pisana, mi się zdaje, dziewczyźni. Nie wiem, gdzie tak, to zrozumiałem, czy nie. Proszę bardzo. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo od tego czasu się dosyć dużo dzieje. Panie Mikołaju, ja mam takie pytanie. czy znaczy, najpierw chciałbym powiedzieć wszystkim, że czaszka została znaleziona w 1930 roku. Faktycznie ma 900 lat. Jest bardzo interesującym obiektem. Została znaleziona w Ebaso. Przechodziła z rąk do rąk. W 1997 właśnie pan Lloyd Pye Dostał ją niejako w swoje ręce i zaczął badania i w związku z tym pytanie właśnie, na czym polegały Panie Mikołaju te badania, ile ich było? Wiadomo, że ludzie na różny sposób odbierali jedni byli za tym, że to jest prawda, że to faktycznie może być część genów obcej istoty. Sceptycy mówili zupełnie coś innego, ile tych badań było, na czym one polegały, by Pan był w stanie przybliżyć nam tutaj, i na dzień dzisiejszy, czym one się zakończyły, czy posiada Pan tego typu informacje? Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Ja będę odpowiadał od początku, najpierw Panu Magogowi. Książka została wydana w 2007, a więc w tej książce najbardziej wydatkowa czaszka nie ma. Rzeczywiście tych ostatnich i ostatnich badań. Jest tak dlatego, ponieważ Loj poprosił, aby nie wpisywać wszystkiego, ponieważ on, piszą on drugi tom książki i chciałby tam opisać swoimi słowami na spokojnie wszystko. Natomiast tutaj jest grotych tych badań, które, które jakby zostały zrobione na czaszce i dlatego myślę, że książka jest i tak bardzo, bardzo aktualna. Jeśli chodzi o samą ilość badań, no to. Trudno je policzyć, ponieważ Lloyd Pai jeździł po różnych naukowcach, po różnych ekspertach, badaczach, również patologach, również chirurgach czaszkowych i niektórzy w ogóle odmawiali wypowiedzi na temat tej czaszki, ponieważ jakby było to coś takiego, co nie mieściło się kompletnie w obecnym paradygmacie naukowym i dlatego też, i dlatego też nie chcieli w ogóle zabierać na ten temat głosu, żeby nie ucierpiała ich reputacja. Inni badacze zabierali głos. Najczęstszym takim wytłumaczeniem było to, że to jest hydrocefalia, czyli wodogłowie. Lloyd Paj bardzo często zadował na to pytanie. Jest to najczęstszy zarzut, że czaszka należy do osoby chorej na wodogłowie. No i co się udało podsumować? Po pierwsze udało się podsumować, że czaszka rzeczywiście jest czaszką kościaną, nie jest wyrobem ludzkim, nie jest to podróbka czy coś poskładanego. Czaszka składa się z hydroxyapatytu, a więc z tego, z czego składają się czaszki z ssaków, natomiast jej szwy są zrośnięte. Więc wygląda to na to, wszystko wskazuje na to, że czaszka należy do żywej istoty, w której ta czaszka była, rosła zgodnie ze wzrostem tej istoty, no i w pewnym momencie istota umarła. A nie ma odpowiedzi na pytanie, jednoznaczne odpowiedzi na pytanie, ile miała lat ta istota w momencie śmierci, nie wiemy też jakiej była płci, Wiadomo jednak, że czaszka na pewno nie pochodziła od osoby z wodogłowie. Wodogłowie ma kilka takich szczegółowych cech, które czaszka musi spełniać, żeby można powiedzieć o wodogłowie. Jedną z takich rzeczy jest na przykład wewnętrzna erozja kostna. W przypadku tej czaszki nie ma czegoś takiego. wodogłowie również, wodogłowie również sprawia, że czaszka jest nieforemna, jest szkaradna, jest niesymetryczna, jest, ma różne grubości. Tymczasem w tej czaszce Mamy do czynienia z idealnie równą strukturą kości, także kość w czaszce w każdym miejscu jest dokładnie takiej samej grubości. Coś takiego nie występuje w przypadku wodogłowie. Oczywiście mamy też mnóstwo różnych innych anomalii, które wskazują na to, że, że czaszka ta nie jest wodogłowie. O, widzę, że pan Mago chciał coś powiedzieć. Także za chwilę, za chwilę oddam głos. Chciałem tylko dokończyć myślę. I z tym, co udało się oprócz tego ustalić, no to jeszcze wracając do, do pytania o to jak odbierali to badacze, no to reakcje badaczy były najróżniejsze. Część z nich była zszokowana, część zupełnie to zbywała, część wypierała to, czym właściwie może być ta czaszka. Część w ogóle nie chciała się wypowiadać, dlatego też część nazwisk badaczy jest zmieniona. Jednak udało się dojść do 14 zachodowych, profesjonalnych badaczy, którzy poświadczyli raporty z badań swoim własnym nazwiskiem. Także myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, bardzo dobra jeśli chodzi o wiarygodność całych badań. Tak, ja proszę o kolejne pytania. Już Godmago jest. Ja tylko przypomnę, że po pierwsze, czat jest rejestrowany na prośbę pana Nikolaja, naszego gościa. No tak, Panie Mikołaju, tak, nie ma technika, która by określiła wiek człowiek, kiedy umiera. Nie zbadali teren, w którym znaleziono tą czaszkę, gdzie był zamieszkany wiesz, przez jakieś inne cywilizacje, albo jakieś coś innego tam zamieszkał również. Natomiast na początku było się bośeni, że to jest hybryd między codziencem, jakiś UFO i człowiek. Teraz w ostatniej analizy w tym projekt ukazało, że to jest złe stwierdzeni albo się z tego powodu, że na początku część DNA, który odpowiada za genetyczne sprawy to przychodzi ze strony matki czyli mtDNA drugi typ ukazało, że on w tej czaski również jest różny od człowieka co to oznacza, że matka również nie będzie człowiekiem E, czy to jest, ma wypływ również na tej książki Na tych przypuszczeni wcześniej A jeszcze jedno, faktem ten pisać jest Ma bardzo, bardzo dobry humor Skoro pisał taką ciekawą książkę, którą czytałem Everything you e, know is wrong I e to było dobre tak, to poruszona kwestia DNA, dlatego ja mam do Pana takie podstawowe chyba pytanie dla wszystkich, żeby, żeby usłyszeli odpowiedź. No jest kilka zasadniczych takich cech, które odróżniają tą czaszkę od, od czaszki człowieka, czy, czy istot humanoidalnych. To jest pewne, no, no na pewno chodzi o wygląd, ale jest też kilka niesamowitych znalezisk, jeśli chodzi o samą czaszkę. Gdyby Pan był w stanie przybliżyć to, no pomijając już oczywiście kwestię wagi na przykład, bardziej mi się kierunkował ku zmianom w DNA, bo to jest bardzo ciekawe. Szeregi zasad podmienione i tak dalej. Um, tak, dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Um, jeśli zacznę tym razem od końca, jeśli chodzi o samo DNA, które zostało zbadane, to rzeczywiście w 2010 roku była publikacja na temat właśnie badania DNA tej istoty no i tam wtedy z tego co czytałem, z tego co pamiętam, to uzyskano dwie informacje. Przede wszystkim wtedy wykazano, że matka należała do haplogrupy, nie pamiętam której, to jedna z grup rdzennych mieszkańców Ameryki, właśnie w okolicach Meksyku. Także matka tej istoty najprawdopodobniej była Indianką. Natomiast jeśli chodzi o DNA pochodzące od ojca, to po przeszukaniu największej bazy danych, w której są, w której są struktury DNA wszystkich organizmów na ziemi, roślin, zwierząt, również właśnie tych hatogrów czy, czy innych ludzi, nie udało się zlokalizować do, do jakiego gatunku, czy do jakiej rasy, czy w ogóle do jakiego stworzenia należało DNA, pochodzące od ojca. Także jeśli chodzi o, o to, kim był ojciec tej istoty, no to nie, nie było żadnych wiadomości na ten temat. Z tego, co pamiętam, z 2010 roku. Także myślę, że to jest dość ważne, jeśli chodzi o samą strukturę jeśli chodzi o samą strukturę genetyczną tego znaleziska. Rzeczywiście waga, tak jak, tak jak powiedział mój przedmówca, jest bardzo ważną cechą. Jeśli chodzi o, o wagę, no to waga tej dziwnej czaszki jest o połowę lżejsza. Mimo to czaszka jest dużo mocniejsza od zwykłej czaszki człowieka, co jest bardzo ciekawe, no bo czegoś takiego nie powinno być. Czaszka jest o połowę cieńsza, dwa razy lżejsza, a jednak dużo, dużo wytrzymalsza. A jeśli chodzi o pozostały szereg cech, no to na przykład czaszka ma zupełnie inną budowę oczodołów, brakuje w niej zatok czołowych, ludzie jest takie przypuszczenie, że ludzie nie mogą żyć bez zatok czołowych, a w tej czaszce na zdjęciach nadgenowskich wychodzi zupełny brak tej struktury. Także to jest również bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe jest też to, że mimo tego, że czaszka wymiarowo jest analogiczna do czaszki ludzkiej, to mieści się w niej dużo większy mózg. W czaszce przeciętnego dorosłego mężczyzny mieści się 1400 cm mózgu. W tej czaszce, mimo tego, że jest malutka, mieści się 1600 cm. Oprócz tego różni się zupełnie umiejscowieniem móżdżku i mózgu. To jest bardzo ciekawe, bo nie udało się do końca wytłumaczyć, dlaczego ten móżdżek był tam tak dziwacznie ułożony i w jaki sposób tutaj towarzyła, mając właśnie taką pojemność czaszki, Ponieważ były, były takie teorie, że gdyby rzeczywiście urodziło się dziecko z taką deformacją, musiałoby umrzeć wkrótce po urodzeniu. Tak, natomiast jeśli chodzi o samo zbadanie terenu, to nie udało się do końca określić, w którym szybie kopalni, w którym miejscu właśnie w tym 1930 roku ta czaszka została znaleziona, także nigdy nie przebadano dokładnie tego szybu kopalni. Jednakże w tym miejscu myślę, że warto przypomnieć wszystkim Państwu, historię odnalezienia tej czaszki. Czaszka została... Czaszka została odnaleziona w szybie kopalni przez dziewczynkę, która się tam po prostu zapuściła. Eksplorując zakazane zakazane fragmenty kopalni, zakazane fragmenty dookoła wioski, w której się znalazła, natknęła się właśnie na ten szyb kopalni. W środku znalazła kompletny szkielet dziwnej istoty. Ona mówiła, że ten szkielet był zdeformowany, ale jako mała dziewczynka nie znała się na szkieletach i pomyślała, że że jeśli zabierze ten szkielet, być może pani od biologii ją jakoś nagrodzi, czy dostanie piątkę, czy znaczy, piątka to jest nasz system ocenowy, ale że, że jakby będzie miała jakąś gratyfikację z tego powodu. Z tego też powodu odkopała cały szkielet i zabrała go w koszyku. A obok tego szkieletu leżał szkielet dorosłej kobiety, pełen kompletny szkielet, i co ciekawe, szkielet tego biednego dziecka, jak Lloyd pani nazywa tą istotę. Był zakopany pod piaskiem, natomiast szkielet Indianki leżał, leżał na, wierzchu, na wierzchu chodnika. No tutaj jakieś zakłócenia na linii, ale pozwolę sobie kontynuować. W każdym razie kolejną ciekawą rzeczą dotyczącą samych szkieletów było to, że szkielet dorosłej Indianki obejmował ramieniem wystającą z grobu rękę tej istoty. Stąd też powstało szereg pytań. Na przykład, czy ta istota była dzieckiem, czy jakimś kochankiem, czy ta Indianka się nim opiekowała, czy je zabiła, czy z kolei pochowała jej sama, popełniła samobójstwo. Jakby tutaj możemy się tylko domyślać i snuć hipotezy. Lloyd Pye też tutaj jakby rzuca tylko jakieś hipotezy i mówi, że co do początków tej historii, no, nie możemy być pewni. Później sama czaszka trafiła przez szereg osób do Lloyda Pye, w międzyczasie należała do małżeństwa. W którym mąż pracował w Agencji Rządowej Amerykańskiej, więc to było nie widziane w sensie pozbyli tej czaszki. Także nie wiemy za dużo na temat miejsca, w którym czaszka została znaleziona. Nie wiemy, czy było więcej takich czaszek, czy więcej takich istot tam żyło. No i z tego raczej się nie uda już dostrzec. Było przypuszczenie, że jest to hybryda, i o tym z przyjemnością później powiem. Również na takie pytania. Jeśli chodzi zaś o samą książkę Everything thinking you No Wrong, jest to pierwsza książka dojda Pai. Książka ta nie wyszła jeszcze w Polsce, ale wiem, że jest w trakcie tłumaczeń. Także z przyjemnością czekam na następne pytanie. No a propos tych różnic, jeszcze miałem do Pana pytanie, bo, bo jest taka jedna zasadnicza różnica, która różni, odróżnia tą czaszkę od naszych i od, od, od, od, od, od, od małp i tak dalej. To są niesamowicie twarde włókna, które się znajdują w kości. Czeszkowej. Czy mógłby Pan przybliżyć nam temat trochę bliżej? Bo to jest ponoć coś niezwykłego, co czyni tą czaszkę również niezwykłą. I jeszcze jedno pytanie ode mnie: bo czaszka została znaleziona wraz z, ze szkieletem kobiety. Czy znalezione zostały jakiekolwiek inne kości, które należały do szkieletu tej istoty? że tak powiem, bo zakładam, że to była istota. Dobry wieczór, ja takie króciutkie y, pytanie Panie Mikołaju, y, czy ta czaszka w tej chwili jest w rękach badaczy, którzy nadal ją badają, czy ona jest udostępniona już, że może ją obejrzeć zwykły, przeciętny człowiek? Dziękuję. Ja nie będę odpowiadał za Pana Mikołaja, ja zaraz podam link do projektu tej czaszki cały po angielsku, tam są zdjęcia nawet z... E di nafty, czaszki i wszystko. E, natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie, tylko ostatnie do Bana Jest tak. E, nie wiem, Pan e, słyszał, w roku 2010 zostało zgłoszony jedno nowy gatunek przedludzki: Dynisowans. I również Szambanzi goreli. Oni prawdopodobnie z tego, co wynika z tego projektu, mają te same liczba bar. Co do DNA, Co do DNA. Czy nie, czy, dlaczego naukowcy tutaj wykluczają wykluczają, że to jest jakieś hebry dwóch właśnie z takimi e, gatunkami? Bo mają 16600 dokładnych dokładnie plus... Rzeczywiście e, bardzo ciekawo poruszył e, pan rzecz, e, jeśli chodzi o te twarde bułka, które były znalezione wewnątrz e, czaszki. Jest to ewenement w budowie, który rzeczywiście nie występuje u ludzi i nie znana jest żadna deformacja, która mogłaby powodować pojawienie się tego typu włókien. Teraz przybliżę ten temat. Jeśli chodzi o tę samą czaszkę, spowodowano również jej badania struktury wewnętrznej. No, i podszedł, Badacze podeszli do tematu w sposób no, taki, jakby podchodzili do badania czaszki np. neandertalczyka czy właśnie dziwnego goryla. Jednakże już dość szybko okazało się, że czaszki nie udaje się przewiercić standardowymi narzędziami, których normalnie się do tego używa. W tym wiertło diamentową końcówką na początku ślizgało się po tej czaszce, więc badacze byli tym mocno zdziwieni. W końcu udało się tą czaszkę pociąć. Jak opisał to Lloyd Pike, wywołało to ogromne ilości smrodu, pyłu kostnego i dymu. I badania środka czaszki pokazały, że jest tam bardzo dużo kolagenu. Kolagen jest takim białkiem, który naturalnie występuje u, u ludzi, jednakże w tej czaszce jest jego ogromne stężenie. Powodowało to rzeczywiście, że ta czaszka była wzmocniona przez sam kolagen, jednakże późniejsze badania pod mikroskopem elektronowym pokazały, że wewnątrz czaszki znajdują się takie struktury, badacze najpierw nie wiedzieli co to jest, a oni nazwali to szponami w swoim żakonie, i szpony te, czy też właśnie jakieś inkrustacje, były zrobione z aluminium. W książce znajdują się zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. No i one również sprawiały, że czaszka ta była bardzo wytrzymała mechanicznie. w ludzkich czaszkach nigdy nie występuje żadna, żadna podobna struktura. Później zrobiono badania składu pierwiastkowego czaszki. Badania te wykazały również, że o ile w ludzkiej czaszce, w czaszce przeciętnego człowieka znajduje się bardzo mało aluminium, są so to dosłownie śladowej ilości. O tyle w czaszce właśnie jednego dziecka była, było ogromne stężenie tego aluminium. To było tak, że to był chyba drugi czy trzeci pierwiastek w kolejności. A także to było bardzo zaskakujące. Jeśli chodzi o samą budowę wewnętrzną i te jakby dziwne rzeczy, które wychodziły w strukturze, to równie dziwną rzeczą był czerwony osad, który znaleziono w środku. Naukowcy z początku sądzili, że doszło do oszustwa i że czaszka ma po prostu kilka lat, ponieważ w tradycyjnej ludzkiej czaszce po śmierci szpik, krew, wszystko co się znajduje w środku jest zjadane przez bakterie i pasożyty, które no, przez całe życie mamy w sobie i na sobie. Tymczasem w tej czaszce, w środku, został czerwony osad w książce jest wkładka z, z kolorowymi zdjęciami, także tam widać dokładnie ten czerwony osad. No i nie udało się do końca wyjaśnić, skąd on się wziął, dlaczego się zachował. Dlaczego się zachował i będę i o co właściwie z nim chodzi mówiąc potocznie. Także to była kolejna taka anomalia, która no, jest niemożliwa do wyjaśnienia na poziomie zwyczajnej deformacji, czy nie wiem właśnie wodogłowia, czy do pałdawna, bo też niektórzy tak sądzili. Jeśli chodzi o inne kości, które należały do szkieletu, to tak, szkielet został znaleziony kompletnie w 1930 roku, odkopany i schowany przez dziewczynkę do, do wiklinowego koszyka, który miała ze sobą. Nadchodziła burza, a dziewczynka bała się, że gdy wróci do wioski, to, to kości zostaną jej zabrane przez rdzennych mieszkańców, no to postanowiła te kości gdzieś ukryć. Wybrała do tego celu taką drzewo, które miało dość duży obszar, jakiejś pustej przestrzeni pod sobą, jednakże nie przewidziała, że gdy nadejdzie burza, to deszcz wypłucze wszystko, co tam się będzie znajdowało. Burza była ogromna, trwała przez trzy dni i gdy dziewczynka wróciła po tym czasie do miejsca swojej kryjówki, nie znalazła już, już tam kompletnie żadnych kości. Także rzeka, która przybrała, czy też deszcz, który stworzył w, tamtej, w tamtym miejscu płynący strumień, wypłukał dokładnie wszystkie kości. Dziewczynka, jak możemy się domyślać, była zrozpaczona i zaczęła szukać ich po okolicy. I kilometr dalej, czy coś około tego, natknęła się właśnie na tą czaszkę, która zaplątała się w konarze do drzewa. Obok tego znalazła fragment jeszcze szczęki i czaszkę indianki, która właśnie była obok. Będę kontynuować. Tak, także innych kości niestety nie udało się odnaleźć, ale dziewczynka była i tak e, bardzo zadowolona z tego, że w ogóle jakiekolwiek kości ocalały i obiecała, że będzie się nimi dbać. Także traktowała je trochę jak swoje dzieci, jak to pisał z e, No i tak, także innych kości nie ma możliwości zbadania, nie dotarły. Ona sama mówiła tylko, że były dziwnie zdeformowane, ale nie doprecyzowała, na czym ta deformacja miała polegać. Czy czaszka jest w rękach badaczy, czy jest udostępniona? Czaszka obecnie znajduje się w El Paso, w Teksasie, u właścicieli czaszki. Jest zabezpieczona, nie jest udostępniana publicznie. Warto też dodać, że czaszka została... Z, no czaszka została... dewastowana, myślę, że to dobre słowo, podczas badań. To znaczy wycinano jej kolejne fragmenty, żeby właśnie zbadać strukturę wewnętrzną, żeby spróbować wyekstrahować DNA, żeby zbadać uzębienie. Pobrano też jakieś zęby z tej czaszki także też tutaj ciekawostka, by okazało się, że w zębodołach znajdowały się zarążki następnych zębów. Coś takiego, jak występuje u naszych dzieci. Tylko, że korzenie zębów nie uległy resorcji, czyli nie rozpuściły się przed wypadnięciem. No i jest to bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o to, czy może to być gatunek przedludzki, szympans, goryl albo hybryda z gorylem, no to oczywiście można by przyjąć taką hipotezę, jednak myślę, że tu jest szereg anomalii, które nie występują u gatunków przedludzkich. Pani u ostatniem. Może czekam na następne pytania. No to ja może powrócę do, do kwestii kluczowej oceny pochodzenia, czyli do kwestii DNA. Skąd pobrano materiał genetyczny? Jakie laboratoria przeprowadzały? Ilukrotnie testy? I czy te badania zostały oficjalnie przedstawione, podpisane? właścicielowi, czy, czy, czy komuś, kto zlecał te badania. No ja postaram się tylko uzupełnić pytanie w bo wiadomo, że czaszka po, no, po 900 latach posiadała ślady strasznej degradacji, jeśli chodzi o, o DNA. I stąd moje pytanie, ile część materiału w procentach chociażby w stosunku do normalnej badania genetycznego udało się odzyskać. i Jak się skończyło i czy w ogóle odbyło się, bo ja akurat nie śledziłem tematu, za co przepraszam, to badanie a, a, atomowe, tak dobrze mówię, w kwestii potwierdzenia ojcostwa? Dziękuję za to pytanie. Jeśli chodzi o kwestię kluczową, czyli DNA, to w książce znajduje się załącznik drugi, w którym jest cały raport, wiernie przetłumaczony, bez żadnych skrótów, zapisany przez naukowców Trace Genetics. Corporation. Autorem autorem tego raportu jest e, dr Jason Ailman, jeśli ja dobrze przeczytałem to nazwisko, i e, pobrano dwie próbki kostne, z których później wyekstrachowano ten materiał. E, jest tutaj bardzo dokładny opis jakiego preparatu użyto do ekstrakcji, w jakiej temperaturze, e, ile czasu trwała ta ekstrakcja e, i jest to opisane bardzo fachowym językiem, także, także e, Myślę, że dla zainteresowanych to odreślę po prostu do tego załącznika, bo ma on kilka, co jest wybitnie profesjonalnym językiem opisany. Pierwsze próby pobrania jeszcze przez laboratorium BOLD DNA rzeczywiście skończyły się fiaskiem. Pograno najpierw DNA, próbowano pobrać DNA z wnętrza jednego z wypustek które, czaszki, które odpiłowano. To się zakończyło fiaskiem. Później były drugie badania DNA, które również nie pozwoliły na wydobycie żadnego żadnego kodu. Później Lloyd Price skontaktował się z laboratorium, które zajmowało się badaniem odsyjego. Odsy to był taki dość znany sz szczątki neandertalczyka. Tak. Jeśli chodzi o ojcostwa, to w tej książce nie ma opisanych ostatecznych rezultatów. Z tego, co pamiętam, Rafał z 2010 roku, to on, że nie udało się ustalić tego ojcostwa, nie udało się ustalić do jakiego gatunku, do jakiej rasy, czy do jakiego zwierzęcia. Bo my też jesteśmy zwierzętami wszakże, należało ojciec tej istoty. E, natomiast nie wiem w jakim stopniu doszło do e, rozpadu tego kwasu mm. i tego strywonukleinowego ze względu na, na, na czas. W każdym razie wiem, że chodziło tam o 16 miliardów par zasad i nie wiem jaką ilość z tego udało się odwirować czy wyekstrahować, także tutaj nie umiem udzielić w pełni precyzyjnej odpowiedzi. Ja bardziej się skłaniałem ku odpowiedzi właśnie dotyczącej tych, ilości tych zasad, bo część zasad wskazywało na to, że matka była na pewno matką, ziemską matką, człowiekiem, a ojciec był no, taki trochę podejrzany, ponieważ tam 300, ponad 350 chyba zasad, z tego co wiem, było, było wyjątkowych. Dobry wieczór. Znaczy ja mam tylko bym przez chwilkę mi nie było, nie wiem, że już się o tym mówili, ale chodzi mi tutaj głównie o to, że co, że na przykład, co od badania DNA nie, nie, nie było w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to był gatunek ludzki, czy po prostu obcy? Dziękuję. A jakie jest datowanie tej czaszki? Na, na, na ile się ja Dziękuję za te pytania. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem ostatnie pytanie. Jeśli nie, to poproszę mnie poprawić. Jeśli chodzi o datowanie czaszki, to na bazie węgla C14 określono ten wiek czaszki na około 900 lat plus minus 40 lat. Jeśli chodzi o to, kiedy ta istota żyła, na taki sam wiek określono czaszkę indianki, która została znaleziona obok. Także nie mówimy tutaj o bardzo, bardzo starych czaszkach, tylko no, prawie współczesnych. Jeśli chodzi o to badanie DNA i o to, czy stwierdzili, czy gatunek jest ludzki, czy obcy, to tak naprawdę nie stwierdzono nic. Stwierdzono, że matka była rzeczywiście kobietą, Indianką najpewniej, tam z haplo grupy którąś. Natomiast ojciec był nieznany, jeśli mogę tak powiedzieć. Czekam na kolejne pytania. Co jest takiego niezwykłego w tej czaszce? że podejrzewa się, że ojciec jest gatunkiem nieznanym. To bardzo dobre pytania. Trudno by było odpowiedzieć na pytanie, co jest zwykłego w tej czaszce. Zaczynając od samego początku, jest zupełnie inny przyczep kręgosłupa do czaszki. U nas kręgosłup jest dużo dalej, tam jest ponad cal do przodu. To już jest różnica istotna statystycznie, która wskazuje na to, że, no, że nie, nie jest to odchył w obrębie naszej populacji. Kolejna rzecz to to, że jest zupełnie inny środek ciężkości. U nas wypadają z tyłu, tam wypada dokładnie na środku. Kolejna sprawa to to, że jest zupełnie inna pojemność e, mózgoczaszki. czaszki. Kolejna sprawa to to, że nie ma za, e, zatok czołowych. To jest coś, co musi być u ludzi. Nieważne od deformacji, zawsze zatoki czołowe się pojawiają, nawet w przypadku progerii, czyli już bardzo dziwnej, rzadkiej, mało spotykanej deformacji, genety anomalii genetycznej. Kolejna sprawa to to, że w środku znaleziono e, rzeczywiście ogromną ilość aluminium w składzie chemicznym tej czaszki. Coś takiego nie występuje u ludzi. Kolejna rzecz to czerwony osad, znaleziony w środku tych kości, którego naukowcy też nie potrafili wyjaśnić. Kolejna rzecz to głębokość oczodołów. Tak jak wspomniałem wcześniej, u ludzi wynosi on około 5 cm. Tutaj wynosi 2,5 w najgłębszym miejscu. Kolejna rzecz to brak wału nadoczodołowego. Coś takiego występuje i u ludzi, i u wszystkich hominidów, także nie jest to zwykła deformacja. Przynajmniej zdaniem Loila Pai i moim zdaniem. A ja odpowiem na kolejne pytania. No dobrze, czy znaleziono kiedykolwiek podobną do tej czaszki? Ja mam pytanie takie. Czy kod genetyczny tej czaszki jest zbliżony do jakiejkolwiek grupy krwi ludzkiej, czy też nie? No i to tyle. Tak, to bardzo ważne pytanie, bo część y, z szeregu zasad z, z DNA odstaje i to strasznie nie wiadomo, w którą stronę odstaje i jak daleko odstaje, jeśli chodzi o, o, o różnicę pomiędzy człowiekiem a, a gdyż tym dzieckiem, to jest, to jest jedno. Ja mam takie pytanie z innej beczki zupełnie. E, podobno podjęto jakieś badania czaszki po, przy, przy pomocy metod parapsychicznych, to parapsychologicznych stricte. Czy Szamani mieli jakieś, nie wiem, ciekawe wizje dotyczące tej czaszki, czy, czy cokolwiek się potwierdziło, czy dali wytłumaczenie w jakimkolwiek temacie, skąd ona pochodzi i, i kim ta postać była? To bardzo, bardzo dobre pytania. Wszystkie. Także jeśli chodzi o DNA i krew ludzką, to, to myślę, że to Pan Dafiński odpowiedział nam na to pytanie. Także nie będę się powtarzał, nie wiem czy, znaczy nie udało się nigdy odnaleźć podobnej czaszki do tej. Jeśli Lloyd Pine nigdy nie dotarł do podobnej czaszki, również osoby zajmujące się profesjonalnie badaniem czaszek, czy rekonstrukcją czaszek, nie, mówiły o tym, że nawet w literaturze nie ma wspomnienia o żadnej czaszce, która byłaby podobna jakkolwiek do tej. Być może są czaszki, które są podobne w ten sposób, że są bardziej obłe, czy bardziej wielkie, czy coś. Zdarzają się ludzie, którzy mają płytsze oczodołe ale nie ma żadnej czaszki, która miała aż tyle anomalii naraz, więc gdyby doszło do czegoś takiego, no to byłby to ewen ewenement na skale światową. Do tej pory nie udało się odnaleźć żadnej po podobnej czaszki. Jeśli chodzi o to badanie parapsychologiczne, to Lloyd Pipe bardzo, bardzo śmiesznie to e, opisał. E, napisał, że osoby, a było ich około 50, e, osoby było ich około 50, które zajmowały się badaniem tej czaszki, e, próbowały wywołać wizję, czy skontaktować się z duchami, które otaczają tą czaszkę, jednakże każda z tych rozmów jest zupełnie innego, żadna tych opowieści nie była spójna ze sobą i żadna nie wniosła nic konstruktywnego do tematu, mimo tego, że były bardzo piękne i barwne i nadawałyby się na scenariusz filmu. No ja przepraszam, ale ja nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie, z tym, że no, muszę się przyznać, że dopiero wszedłem. Więc nie wszystko słyszałem, co działo się wcześniej. W każdym razie chciałbym usłyszeć odpowiedź albo źródło, gdzie mogę uzyskać tą odpowiedź, czyli na przykład nagranie. Czy grupa krwi albo kod genetyczny tej czaszki jest zbliżony do jakiejkolwiek grupy krwi? Yy, ludzkiej no, dziękuję ja może, ja może jeszcze dodam trochę do pytania Dawidinskiej e, Panie Mikołaju ta dziewczyna zdecydowała bo mimo zakazy tam dlaczego tam są zakazy na ten teren badanie tych gór i tych szyb i postanowiła, bo mimo to iść tam to jest jedno pytanie albo drugi. ten wszy został odkryty 300 lat temu jako mieszkalny przez ludzi, jeszcze za czas e, kolonia hiszpańska, e, również był zamieszkalny nawet i tysiąc lat temu przez inne cywilizacje. Z tego co ja czytam, i wiem, różne cywilizacje zamieszkały ten teren. Natomiast tylko ważne mi, dlaczego były tam, jakie tam są zakazy dla badaczy tam? Dlaczego? Bo to tam coś wspominał o, o, o, o szamani, czy coś takiego, nie wiem. No a więc, dlaczego te zakazy tam są? A, to tak, no, odpowiadając najpierw Panu Leonowi, z chęcią powtórzę, jeśli chodzi o grupę krwi, no to nie było żadnej informacji o grupie krwi w tej książce, przynajmniej z tego, co pamiętam. Natomiast na 224 stronie jest odnośnik, oczywiście wiem, że nie macie Państwo dla tej książki przed sobą, tam jest informacja o tym, że gdyby ojciec był człowiekiem, to należałoby się spodziewać reakcji na takich płytkach żelowych, na których robiono badania. Nie czuję się tutaj na tyle kompetentny, żeby bardzo się wgłębiać w to DNA, ale nie wiem, na ile DNA ma coś wspólnego z krwią, Pamiętam, tylko że w erytrocytach, tak że właśnie to DNA nie występuje, ale mogę się mylić. Jeśli chodzi o zakazy dotyczące badania gór, to zakazy te wynikały z tradycji, to znaczy to była wioska indiańska i ta dziewczynka tam pojechała, ponieważ jej rodzina wiele lat wcześniej opuściła tą wioskę i przeprowadzili się do Ameryki. Znaczy, najpierw uciekli tam jako nielegalni emigranci, później zalegalizowali swój pobyt, a później wrócili do tej wioski, żeby, żeby odwiedzić swoich krewnych. No i obowiązywało wioskowe tabu, to znaczy wierzono, że tam mogą być duchy przodków, że tam te chodniki kopalni mogą się zawalić, może to być niebezpieczne i stąd też wynikały zakazy z wchodzeniem do, do tej kopalni. mnie ciągle zastanawia ten pogląd tego nieziemskiego pochodzenia tej czaszki. Bo przecież wszyscy wiemy, że na przestrzeni e, no, wieków, czy, czy lat e, tutaj na Ziemi e, pojawiało się mnóstwo różnych dziwnych stworzeń, różnych małpoludów, neandertalczyków, australopiteków, Artynie nie arty cały czas odkrywane są nowe Czaszki czy zwłoki różnych dziwnych małpoludów, bardziej lub mniej spokrewnionych z ludźmi. Być może to jest kolejne takie odkrycie. Ale dlaczego doszukiwać się w tym wszystkim nieziemskiego pochodzenia? Druga rzecz, wiemy doskonale, że jest coś takiego jak anomalie genetyczne. Na przykład może się urodzić dziecko z jednym okiem, czy coś takiego na skutek normalnej krzyżówki. Więc y, dlaczego doszukiwać się tutaj od razu w takich stworzeniach, być może dziwnych, bardzo dziwnych, nieziemskiego pochodzenia? Na przestrzeni wieków czy milionów lat istniało dużo różnych dziwnych stworzeń, być może o których nawet się jeszcze nie dowiemy, bo nie znajdziemy ich szkieletu. Więc skąd się wzięła ta teoria o tym nieziemskim pochodzeniu? Bardzo dobre pytanie Zong, a ja mam z kolei od Ciebie takie, czy Panie Mikołaju, czy, czy Lloyd Pai zastanawiał się kiedyś chociażby, chociażby w kwestii humorystycznej, skąd może pochodzić ta czaszka i czy snuje jakiekolwiek przypuszczenia, skąd ona się znalazła akurat tam, w tym miejscu, gdzie ją znaleziono, czy nie ma jakiejś zależności pomiędzy, pomiędzy znaleziskiem akurat w Meksyku w El Paso, tak jak na przykład jeśli chodzi o święte miasto Teotihu, Teotihuacan, gdzie ponoć ludzie współpracowali z obcymi i było to na porządku dziennym? Wow, ja dziękuję bardzo za wszystkie bardzo ciekawe pytania, staram się po kolei na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi o Małpoludy i Australopiteki, Andersalszyki i również różne inne formy przejściowe, że tak powiem, człowieka, to oczywiście również padały takie hipotezy. Jednakże Lloyd Pike, który sam, jak wiemy, zajmował się badaniem chminoidów wśród wielkiej stopy, i ta część wiedzy alternatywnej bardzo go interesuje, on uważa, że czaszka ta ewolucyjnie wydaje się być dużo dalej posunięta niż nasze czaszki, czyli wyglądałoby na to, że my jesteśmy jakąś formą w ewolucji, która dąży do takiego kształtu, albo być może ta istota inaczej po prostu wyewoluowała. E, taka była teoria loida Pai. Także oczywiście brano pod uwagę też to, że mogą to być dziwne, e, dziwne małpuludy. E, pytanie o anomalie genetyczne jest jak najbardziej wskazane, trafne i bardzo dobre. E, oczywiście nie możemy wykluczyć, że jest to anomalia genetyczna. Jednakże mamy tu do czynienia z 46 anomaliami genetycznymi, z których każda wypadałaby mniej więcej raz na milion. Moim zdaniem, z punktu widzenia statystyki, dawałoby to nam niesamowicie rzadki wynik. Lloyd pisał o tym, że czaszka ta z punktu widzenia prawdopodobieństwa nie powinna pojawić się w obrębie 1 na 100 miliardów ludzkich czaszek. A jak wiemy, przynajmniej możemy się domyślać, do tej pory na Ziemi nie było 100 miliardów ludzkich czaszek, więc byłby to pierwszy i naprawdę totalnie rzadki przypadek. będę kontynuował. No ja może to podsumuję tak. Utarło się, że my jesteśmy pępkiem świata i wszystko inne to już może być dziwne, albo tego nie ma. Nie ma żadnego istotnego powodu, żeby sądzić, że życie w takiej formie jak na Ziemi nie występuje w kosmosie i nie występowało wcześniej. Głupotą jest sądzić, że jesteśmy jakimś wyjątkiem. Więc nie widzę powodu, że akurat przez przypadek nie znaleziono kogoś, kto przybył z innej planety. Zresztą w mitologiach różnych, wszelkich mitologiach, są zbieżne opisy bardzo, że na ziemię przybywali bogowie z róż na pojazdach ognistych. Nawet są chyba takie różne obrazy, więc po prostu nie widzę nic dziwnego, że jakieś tam czaszki znaleziono, które niekoniecznie pasują do naszych ludzkich. Po prostu to rzeczywiście... Jest prawdopodobne, że to mogło tu, ta istota mogła tu przebyć kos, z kosmosu na jakimś pojeździe y, dziwnym. Jak się tu. Ja mam takie pytanie, padło tutaj wiele takich stwierdzeń, że Lloyd Pipe twierdzi to, tamto, owo, tworząc pewien autorytet. A kim z zawodu, z wykształcenia jest u Floyd Pipe? Dziękuję wszystkie pytania. Jeśli chodzi o Lloyda Pai, to powołuję się na niego dlatego, że jest autorem tej książki i jako autor miał dostęp do oryginalnej czaszki. Ja mogłem ją tylko oglądać na zdjęciach. No i dlatego się na niego powołuję, ponieważ on nadzorował te badania w rzeczywistości. Jeździł do badaczy, którzy mają tytuły doktorskie, profesorskie i też jakby nie powołuję się na niego nie powołuję się na niego jako, jako na pisarza, dlatego bo jest pisarzem, czy też ze względu na jego wykształcenie, ale podoba mi się jego podejście do tematu, które jest spokojne i które jest dość sceptyczne mimo wszystko. E, I e, No i tak, więc w temacie pana Loida to, to myślę, że dlatego właśnie może być autorytetem. E, powracając, chciałbym też podziękować panu Leonowi za to podsumowanie, bo wydaje mi się ono dość trafne. A spotkałem się kiedyś z takim zdaniem, że jeśli jest coś tak dziwnego na ludzie, to tak naprawdę może być wszystko inne, a wiedząc o tym, że Wszechświat jest być może nieograniczeniem wielkim, no to nie dziwiłoby mnie to, że mogą być te o różnych innych formach budowy oczodołów, czaszki czy też kości. A gdyby naprawdę miały, gdybyśmy naprawdę mieli do czynienia z czymś pozaziemskim, no to byłoby to niezwykle ciekawe. Jeśli mamy do czynienia z anomalią genetyczną czy inną zagadką nauki, też jest to bardzo ciekawe. Także myślę, że czaszka jest, jest tematem wartym rozważenia Ja tylko chciałem podziękować panu Leonowi, dlatego że poruszył bardzo ciekawy temat, bo rozmawiamy o czaszce gwiezdnego dziecka, nie zdając sobie sprawy z tego, nawet jak postrzegamy swoją... Swoją rzeczywistość, to wszystko co nas otacza, no żyjemy w Mlecznej Drodze w Galaktyce, która ma 100 miliardów gwiazd. Takich galaktyk jak nasza i nawet bardziej złożonych jest, jest około kilkuset miliardów, więc, więc de facto gwiazd tego typu jak nasze Słońce um, we Wszechświecie jest więcej niż ziarenek piasku na, na wszystkich plażach na, na naszej Ziemi, więc, więc no, jest bardzo duże prawdopodobieństwo że gdzieś istnieje inna forma życia, niekoniecznie oparta na, na, na, na tych samych związkach chemicznych, co nasze. Może żyć zupełnie w innym wymiarze, może być formą astralną itd., itd. i i tak dalej. I stąd właśnie moje podziękowanie, dzięki, że Pan poruszył to, ten temat, bo to się niejako też wiąże z tematem, który właśnie omawiamy. Skoro Wszechświat jest nieskończenie wielki, to można w nim znaleźć nieskończenie wiele różnych rzeczy. Ale wiązanie jakby znalezionej czaszki z kosmitami prawdopodobne, chociażby z prostego względu, że przecież wiadomo, że między gatunkami organizmy się nie krzyżują. Człowiek nie może się skrzyżować z małpą, małpa nie może się skrzyżować z krokodylem itd., itd. A tutaj ktoś wysunął tezę, że jakaś ludzka istota skrzyżowała się z kosmitą. Więc ta teza to jest praktycznie, no jak, nie wiem, to jednomiliardowe czy prawdopodobieństwo, bardzo małe prawdopodobieństwo, że, że, że istota, która wyewoluowała na innej galaktyce czy, czy gdzieś tam na innej planecie, skrzyżowała się e, z ludzką postacią, ponieważ wiadomo, że nawet między gatunkami się nie możemy krzyżować. Tutaj istoty żyjące na Ziemi nie mogą się krzyżować między gatunkami, a tu nagle skrzyżowaliśmy się z jakimś kosmitem, którego nigdy nawet nie widzieliśmy. Więc to raczej należy włożyć między science fiction. Jeżeli taka czaszka rzeczywiście istnieje, to być może jest to oryginalny okaz jakiejś formy ewolucji humanoidów. <śmiech> Przepraszam. Przepraszam, śmieję się, nie wiem, gdzie to są w pokoju dzieci. Z, no, nie wiem, dlaczego nie wolno e, robić. E, e, nie chcę mówić w, w temat kobiety, które jakieś tam, wiesz, wyjątkowo obrabiają się z zwierzętami, ale jeżeli robisz hybrid koń z osłon, to dostaniesz mu, który ma inny zupełnie charakter, ale nie chcę o tym mówić w tej chwili. E, Bany Mikołaju... E, to znaczy nie to tej czarki W ostatniej badani ostatni wynik, który jest maksymalny Na przykład maksymalna liczba różnica MTDNA, który od strony matki Jest u człowieka 120 maksymalny. Natomiast tej czarki znaleźli między 800 a 1000 Różnic tych par To wykluczone, że to nie należy Możliwe do człowieka Tak powiemy Ale dlaczego nie zbadają Na przykład tych gatunki które w tamtym rejon bił. To jest pytanie, dlaczego nie zbadają tych gatunki, które tam zamieszkały albo tych cywilizacji, które tam były. Ja chciałem podziękować, to by był ostatni pytanie, albo drugie, bani Zonok, najpierw musimy wyjść bo za nas wszechświat, bo za nasz układ słoneczny, gdzie byśmy wiedzieli, co tam się dzieje. Jak na razie to jesteśmy zamknięci. Proszę bardzo, pani. Układ. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, za wszystkie bardzo ciekawe poglądy i przemyślenia na temat tej czaszki. A, że chciałbym powiedzieć, że w naszej Galaktyce przyjmuje się, że może być około tryliona gwiazd. Gdyby wziąć trylion pcheł i ułożyć je jedna koło drugiej, to mielibyśmy górę wielkości Monteverestu. Także rozmowa o wielkości Wszechświata, nad wielkości naszej Galaktyki, no to jest rozmowa o wielkościach, które nie mieszczą nam się praktycznie w głowie. Jeśli chodzi o krzyżowanie międzygatunkowe, to myślę, że tak jak ludzie o różnych rasach mogą się między sobą krzyżować i mają bardzo piękne dzieci. Tak samo możemy krzyżować też gatunki, na przykład w obrębie kotowatych. To też na przykład jest cyglew czy lygrys, to jest skrzyżowanie dwa z cygrysem albo tygrysa z złem, czy też właśnie wspomniany muł. To są gatunki, które są niepłodne, mają inny charakter tak dalej. Także jeśli mówimy o pozaziemskich cywilizacjach, to oczywiście jest to sfera hipotez, jest to sfera być może science fiction, ale zakładając, że są na tyle rozwinięci technologicznie, że byliby w stanie tutaj przylecieć, czy też jakoś się pojawić, no to myślę, że byliby też w stanie dokonać takiej hybrydyzacji. Oczywiście jest to tylko teoria, tylko hipoteza, jednakże moim zdaniem nada, warto się nad nią zastanowić. Tak, jeśli chodzi o, o samą czaszkę i o to dlaczego nie jest to humanoid, czy jakiś inny, no, moim zdaniem wskazują na to właśnie szereg anomalii, o których wspomniałem, które nie występują innych gatunków, a nie ewolucyjnie wcześniejszych. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl